Mam na imię Hubert, jestem alkoholikiem. Słychać mnie dobrze? Halo, halo? Czy mnie słychać? Okej, okay, super. Fantastycznie, to ja dziękuję za zaproszenie i że mam znowu okazję oddać to, co sam dostałem, jak przyszedłem kilka lat temu do wspólnoty i zacząłem, zacząłem się najpierw z programem, poznałem później mojego, czy w zasadzie, z programem zeptałem się w tego dnia, kiedy, kiedy poznałem mojego pierwszego sponsora, który do 11 kroku mnie doprowadził. Później miałem kolejnego, ale to jakby na marginesie, bo dzisiaj tutaj. Chciałem się podzielić swoim doświadczeniem gdzieś w kontekst ósmego kroku i jak do niego dotarłem. Przypomnę ten krok, bo pewnie mamy też na jak wspomniałaś. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi za dość wszystkim. W ósmym kroku z mojego doświadczenia e, wynika, że ta gotowość jest najważniejsza. E, nie 150 osób czy 200 na tej liście, e, tylko te, które e, faktycznie dostanęliśmy najmocniej w swojej chorobie aktywnej. W moim przypadku tak było. E, nie była to ilość tylko. Jakoś, a ta jakość się objawiała w moim przypadku w gotowości. Tak też ustaliłem w tamtym czasie z moim sponsorem. Ale jak do tego doszło? Jak zdobyłem tą gotowość, docierając do ósmego kroku przy pracy na programie. Co e, zaraz wam powiem? Alkoholikiem. E, Alkoholikiem się urodziłem, w sensie osobą uzależnioną. E, akurat w moim przypadku jest to substancja alkohola, ale generalnie choroba uzależnienia to bardzo szerokie pojęcie, a ja jak sięgam pamięcią do, do przeszłości, do dzieciństwa, to pewne mechanizmy choroby były ze mną od zawsze. Objawiały się m.in. No, taką nadpobudliwością, chęcią skupienia uwagi całkowitej na sobie, czyli tutaj gdzieś egoizm, do którego, który jest istotą mojej choroby. I pod których zawsze świetnie mi się piło. To już się objawiał w dzieciństwie chęć skupienia uwagi całkowitej na sobie, e, włącznie z jakimiś zachowaniami agresywnymi e, w stosunku do rówieśników. E, w wieku kilkunastu lat, e, miałem chyba niecałe 15 lat, jak pierwszy raz, wystałem się z alkoholem. E, ktoś ma mikrofon włączony. to Zestałem się z alkoholem, i pierwsze. No moja inicjacja od razu była patologiczna. Pamiętam jak. Oczywiście nie chodziło o samą ilość, ale o zachowania. O tempo picia. No pamiętam, że to była ósma klasa. Dzień dziecka. Wtedy właśnie niecałe, niecałe 15 lat. I. Ja dokręcałem to tempo, e, oczywiście gdzieś w tle była agresja. Ja wymyśliłem, żeby iść po kolejną butelkę do sklepu, e, pod tym sklepem. E, I stąd, nie obąd, e, spotykając tam kolegę e, ze szkoły. E, uderzyłem go w tak że on upadł. E, sprawiło mi to mega przyjemność. I to jakby cały, całe spektrum tych typowych zachowań, takie właśnie patologicznych i, i związanych z z emocjami niestabilnymi, w Wszystko się przejawiało już od samego początku. Um, niczego mnie kompletnie ta, ta moja inicjacja nie nauczyła w tym sensie, że, że wyciągnąć z tych jakiekolwiek wnioski e, pierwsze dwa lata po tej inicjacji, miałem od czasu do czasu. Raczej, raczej rzadziej, mniej więcej od 17 roku życia, pamiętam, że już ten alkohol pojawia się e, w któryś sztukrośnikach, e, a w mniej więcej w 18 roku życia to już było po prostu pić w tygodniu, przez weekendy, e, było tego bardzo dużo. Cały czas e, to, czemu mi służył alkohol, to odcięciu się od samego siebie, e, a co na myśli konkretnie emocje, czyli na, naukowa regulacja emocji, ja dokładnie pod to całe swoje pijane, pijane życie w tym aktywnym, a w czynnej aktywnej chorobie najlepiej mi się podtopiło. Mniej więcej szkoła średnia do tego alkoholu, dos doszedł jeszcze noszły żo czyli marihuana. Plowałem różnych innych narkotyków, ale to były raczej takie spontaniczne, sporadyczne. E i rzadkie przypadki, więc przez kilka lat jeszcze miałem w cudzysłowie romans z Panicuwaną, którą paliłem namiętnie przez kilka lat, ale i to może nietypowe, ta trawa zaczęła mi strasznie rozliwiać, pamiętam, to, to mi bardzo przeszkadzało, to już było w trakcie studiów, gdzie przygotowywanie się do sesji, ja akurat skończyłem kierunek tak, się miałem większość egzaminów ustnych więc tu nie było e, mowy na jakieś manipulacje, nie, nie było przestrzeni na manipulacje, musiałem być przygotowany, żebyś przygotowany, musiałem mieć jasną głowę, usiąść, pójść na ten egzamin po prostu go zdać, albo nie zdać. E, zauważyłem, że właśnie te jointy powodują e, te drama, że jestem cholernie Leniwy. E, i, I w zasadzie chyba mniej więcej końcówka studiów czwarty, piąty rok, to był moment, że już teraz rzadziej paliłem, a w końcu e, po prostu całkowicie e, ustawiłem marihuanę i wróciłem do swojej największej miłości, właśnie do alkoholu, y, y, który pomagał mi się odciąć od samego siebie. E, piłem pod każdą emocję, czyli jak byłem zdenerwowany, ja z domu już wyniosłem taki schemat i wzorzec y, y, y, y, zachować, że jak jest źle, to się trzeba napić. E, pewnie nie jedna z osób tutaj obecnych to, to też e, gdzieś się z tym zdarzyła. Tu jest Polska, tu się pije, jak jest źle, to się napi będzie ci lepiej. Musi świetnie piło pod to, jak źle, e, ale pod to, jak dobrze i jak wszelkie sukcesy, to, to były pijane jeszcze z e, dwukrotną siłą. E, skończyłem studia, poznałem na więcej koniec piątego roku, tuż przed, tym jak zacząłem pisać pracę magisterską, poznałem moją żonę. Siłem. co weekend od piątku do niedzieli, to było już picie, tam druga połowa studiów to w ogóle, przychodził piątek, no to, to był już jasny sygnał, że trzeba się napić na weekend e, normalne W tygodniu też przepijanie jakiś piśm, może nie to, że upijanie się, odcinanie takiego weekendu, ale, ale też ten alkohol gdzieś był cały czas obecny w moim życiu, w ciągu tygodnia. W zasadzie pewnie miałem dwa, trzy, może czasami cztery dni przerwy e, i tak. E, jeszcze na tamtym etapie, czyli końcówka studiów, potrafiłem się zorganizować na tyle i gdzieś e, zatrzymać, e, powiedzmy, to picie takie patologiczne i w dużych ilościach, e, że e, jak miałem jakieś konkretne zadanie, tak, właśnie pisałem tej pracy magisterskiej przez kilka miesięcy, to wtedy faktycznie w tygodniu siedziałem, tak jak byłbym na etacie w pracy kilka godzin, e, to była kawa, jedzenie z... E, czytanie materiałów i przerzucanie do tego, wlewanie e, tą pracę magistercką. No ale cała praca e, napisana, obroniona, z bardzo dobrą oceną, e, z podejściem, e, jakie całe życie mi towarzyszyło w moim, moim też pijanym życiu, udało mi się, to mi się całe życie wszystko udawało w moim pijanym życiu, ja nie mówiłem, że ja coś osiągnąłem, tylko mi się udawało. Nie, że usiadłem i zrobiłem coś, co udało mi się, więc udało mi się obronić tę pracę inwestycką. Hmm. No i oczywiście w Dniu Obrony hmm, byłem dosyć mocno pijany, może nie to, że, że do odcięcia, ale, ale... dosyć mocno, tak jak wspomniałem po studiach w picie hmm, praca, więc hmm, tak, poznałem mój ślub, hmm, w tygodniu hmm, praca, ale od piątku, e, co weekend. Później e, do tego doszło w tygodniu. Świetnym momentem zawsze dla mnie była delegacja. Wybiłem delegację w pracy. To był moment, kiedy już nie, nie było żadnej kontroli w sensie nie, nie było, nie było żony, hotel. Czyli zrobiona praca znowu taki typ alkoholika. Znaczy, to generalnie to alkoholizm na tym poziomie wysoko funkcjonującym. Czyli ja, ja, ja mnie nigdy nie wyrzucono z pracy przez alkohol y, i nigdy w moim tym aktywnym y, piciu y, nigdy ani, nie, jeden dzień. Y, raz wziąłem pani pamiętam praktycznie. Ale generalnie nigdy nie zawaliłem pracy przez alkohol. Do tego momentu nie dotarłem. To gdzieś zawsze miałem drukowane, mimo rozbudowanej, już mocno rozkręconej choroby zależenia od alkoholu, no to, to, to gdzieś to właśnie zadania i praca, to było dosyć ważna rzecz i na tym się skupiałem i najpierw robiłem to, a potem od razu nagroda. Potem szybko, szybko, żeby zbić, szczególnie jak było stresujące historie w biznesie, cokolwiek, to żeby zbić te emocje, to oczywiście picie do, do odcięcia, żeby tylko to wszystko ze mnie szybko zeszło i żeby, żeby nie czuć. Czyli znowu to, o czym wspomniałem, ucieczka przed samym sobą, przed swoimi emocjami. Co spowodowało oczywiście kompletną niedojrzałość emocjonalną. No i tak to sobie moje życie wyglądało z takim piciem, z kłamstwami oczywiście, bo to wiem, na przykład uprzedzałem moją żonę, że, a słuchaj, dzisiaj tutaj nie wiem, będę grał, będę siedział, będę coś tam sobie oglądał, to jedno piwo sobie kupię czy dwa. Oczywiście za każdym razem to było kłamstwo kompletne, bo ja już w głowie miałem poukładanych tam tych 5-6 i do tego 200 gram jeszcze budy. Więc jak ona wracała z pracy, a tak się składało, że ja wcześniej kończyłem tą pracę, ona trochę później chodziła. ja już po prostu miałem problemy, żeby się wypowiedzieć normalnie. I za każdym razem, oczywiście myśląc, że ja to robię perfekcyjnie, czyściłem ślady tej większej ilości alkoholu, czyli wrzucałem wszystko ze i, i, i plotłem te głupoty po prostu myśląc, że jestem turbomanipulatorem manipulatorem, ja nad wszystkim panuję. Ehm, Opowiadając sobie bzdury, że wypiłem dopiero jedno piwo, tak, A ja otwierałem piąte tuż przed jej wejście. Kłamstwo oczywiście. Jako e... jedna z moich wad oczywiście jestem kłamcą. E, ale dobrze. Tak to sobie wyglądało mniej więcej i tak życie w takim kłaństwie i to picie tygodnia, weekendy do odcięcia do mniej więcej 35 roku życia. Wtedy moja choroba nabrała bardzo dużego rozpędu, a mianowicie e, znowu picie pod emocje i choroba mojej żony. Zachorowała e, ciężko neurologicznie z dnia na dzień, praktycznie w ciągu tam 2-3 dni e, straciła władzę w jednej nodze, w drugiej też przestała chodzić wizyty w szpitalu, no i najlepszy sposób, czyli ja praca, szpital, a wieczorem nagroda, bo ja przecież wszystko ogarniam. Wszystko jest pod moją kontrolą, jestem menadżerem swojego życia. Spotkało mnie, bo wtedy też tak mówiłem, że nie moją żonę spotkało nic, tylko mnie spotkało. Najpierw mnie, tu istota mojej choroby się włączała, czyli mój egoizm, a potem żonę. No bo to ja jestem bardziej dotknięty niż ona, mimo tego, że to ona przestała chodzić, no to ja jestem sierpiący. Tak to wyglądało. I mniej więcej po roku, półtora, moja żona została poprawnie zdiagnozowana na taką niezwykle rzadko przypadłość neurologiczną, która kwietni imituje, wietnie rozsiane. Zastosowano już leczenie kierunkowe w, tym, w kontekście właśnie tej choroby. Tak mniej więcej przez półtora roku na dwa razy przestawała chodzić, ale wracała i wróciła. Po półtora roku piekła wróciła do, do sprawności. To nadmienię, że dzisiaj jest wszystko w porządku. Jest pod kontrolą neurologów, yy, na to terapia, ale jest, jest okej. Okay. Yy, I wtedy moja choroba nabrała największego spędu, a było to spowodowane po pierwsze oczywiście piciem od emocji, nagradzaniem siebie, bo mi się należy. Bo ja strasznie cierpię, to o czym wspomniałem, nie żona, to ja. To jest pierwsza rzecz. Druga, no nikt nie kontrolował. Mieszkałem sam ja żoną, bo cały czas, albo w szpitalach, albo w swoich rodziców. Więc ja mieszkałem sam. Jeszcze byłem w szpitalu, w weekendy gdzieś też. E, tu właśnie to troszeczkę się odkręciło, że ja zazwyczaj wtedy w sobotę Ty, niedzielę mi piłem, a. E, a w tygodniu codziennie do odcięcia. I praca, szpital a wieczorem sam wtedy też przestawiłem się na picie w samotności. Już nie chciałem się z nikim spotykać i kupowałem sobie drogi alkohole, też nie chciałem się tymi alkoholami z nikim dzielić, to był jeden powód, ale drugi taki, żeby nikt nie zobaczył, jak ja patologicznie już piję, jak moja, w jaki sposób ja piję i, i co się ze mną dzieje. I tak wyglądały moje ostatnie dwa lata picia. W samotności. Przybijaniem gwoździa w klawiaturę komputerową przed komputerem z brakiem możliwości przedostania się 4 metry do stolika komputerowego do łóżka. Zazwyczaj budziłem się gdzieś więcej na, na podłodze, w opakowaniu, gdzieś w połowie tej drogi. I tak to życie, mimo tego, że moja żona jakby wróciła do, do, do jakiejś sprawności, do zdrowia, no to wtedy zacząłem, tak sobie wtedy tłumaczyłem, zacząłem pić ze szczęścia jak już piłem z nieszczęścia, no to się przedstawiłem tylko no teraz jak jest super dobrze, no to to piję, bo jest dobrze. No i gdzieś świadomość tego, że piję za dużo była, ale no stara melodia w chorobie uzależnienia, bardzo aktywnej. Czyli mówiłem sobie, że coś w tym kiedyś zrobię, ale jeszcze nie teraz. To jeszcze nie teraz trwało mi więcej dwa lata, do lutego 2017 roku kiedy na turbokasu po tygodniowym chlaniu takim na, pamiętam na we Wrocławiu byłem przez tydzień delegacji i codziennie wieczorem rozkręcałem imprezy, picie, picie, picie po tygodniowym chlaniu siedząc w biurze około południa na turbokasu, ledwo ogarniałem, co się w ogóle dzieje w tej pracy dookoła chociaż wydawało mi się, że jak zwykle, że to ja wszystko steruję i wszystko jest pod kontrolą dostałem mega ataku paniki nie stąd moja siła wyższa postanowiła mnie, za co jestem ogromnie wdzięczny, te moje emocje rozklekotane całe życie i to uciekanie od emocji, od emocji, zamrażanie emocji, powodowało ich wystrzał w postaci właśnie ataku Pani. Przez godzinę e, zamknąłem się w salce, pamiętam, konferencyjnej przez godzinę prosiłem e, o przystanek. Nie Boga, bo wtedy absolutnie nie, nie dotrzałem e, istnienia. E, na wszystko, co tam niby wierzyłem, ale generalnie to, to Bagałem, nie wiem, sam siebie chyba. Albo jakoś siłę o które chyba wtedy też nie pomyślałem, bagałem, o przystanek nie wiedziałem, czy, czy umieram, czy zaraz umrę. Ledwo się powstrzymałem, żeby zadzwonić, żeby po mnie pogotowie przyjechało. Widziałem, jest... że jest. ma to związek właśnie z piciem. Ale, ale jeszcze nie wiedziałem o co konkretnie chodzi. Wiem, że jest jakieś połączenie. To był luty 17 roku. Później z przerwami, z takim piciem do, do czerwca się dotelepałem. więc wszedłem w picie generalnie znowu przez kilka dni, po kilkudniowym takim planie miałem drugi trochę lżejszy, ale dalej ja tak paniki, no i wtedy wszedłem dodatkowo tą iluzję rękową, czyli zaburzenia lękowe, które w moim przypadku, i to znowu podkreślę, było zbawienne, bo to było moje dno, to bankructwo emocjonalne spowodowało, że się chciałem zatrzymać i coś zrobić, Wizyta o psychiatry, u psychologa, e, diagnoza, Hubert. jesteś uzależniony, e, skierowanie na terapię. E, przez kilka miesięcy jeszcze nie wiedziałem, bo mimo tego, że w lipcu 2017 był pierwszy dzień 2 lipca, a w był pierwszy dzień e, trzeźby, e, najpierw rok terapii prywatnej, mniej więcej w miesiącu miałem dzień a na terapii, Pierwszy raz usłyszałem program, który po prostu, no, dla mnie to, to były tych 12 kroków, brzmienie tego i e, historia mojego pierwszego sponsora, była oczywiście bardzo mi bliska. Ciekawe dlaczego? Spowodowało, że chciałem e, chociaż troszkę duchowo zbliżyć się do tego, e, co, co zrobił właśnie Roman. Sponsor, który wtedy był już po programie. Szczególnie krok drugi, pamiętam bardzo obiecujące, a w tym takim stanie rozplekotania, jeszcze nie niezdiagnozowanym zaburzeniem lękowym, um, usłyszałem, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek, wtedy to było jeszcze tak brzmienie, czyli może przywrócić nam zdrowie. Ja to oczywiście skojarzyłem przede wszystkim ze zdrowiem psychicznym, żeby to szaleństwo się skończyło, żeby też te moje emocje się ustabilizowały. I to była ogromna nadzieja dla mnie, że, że w końcu ja te swoje emocje może kiedyś będę mógł akceptować, e, mogę, może i zacznę siebie tolerować e, i może się coś zmienić. Na no 12 kroków pamiętam, że już przy pierwszym kontakcie e, no, wiedziałem, że terapia się kiedyś kończy, nie miałem koncepcji w ogóle, co, co ze sobą zrobić, e, a, a, a do poznania e, właśnie Romana, do tego Dniańskiego e, to ja kojarzyłem jako miejsce dla wszystkich, po prostu. Ja kojarzyło z menerami z podsklepu. Tych, których nie stać na terapię, to, to idą sobie do A. E, a ja przecież mam pieniądze, więc mogę sobie chodzić na terapię prywatną. No, dzisiaj się z tego bardzo śmieję. Natomiast no, takie było moje postrzeganie wtedy, Zanim był ten dziennowski i przyjechał na no, nowiutkim Harleju Roman, który okazało się, że jest lekarzem od, od wielu lat zdrowiejącym. I a jednak jest dla wszystkich. jak trafiłem na pierwszy meeting. To był 2018 chyba, nie wiem, tak, na pierwszym meetingu, byłem przyjmowany z Wspólnoty więcej w sierpniu 2018 roku. Zobaczyłem, że są tam wszyscy, tak, był akurat na którymś kolejnym meetingu, jeszcze dzisiaj 18, zobaczyłem, że też pojawiały się na tych meetingach bardzo znane osoby. No i, i, i też w przerwach w trakcie trwania, y, wymiany y, doświadczeń, no to tak. Okazało się, że i tych lekarzy prawników, ale i państw sprzątających i różnych innych osób, tak naprawdę choroba jest mega sprawiedliwa. E, I no dobra, ale to jakby nie o tym. E, Moje doświadczenie z, z krokami, skupienie na zdrowieniu, krok pierwszy, pierwszy, pierwsze trzy kroki w zasadzie to było w końcu tak, przyznanie się przed samą sobą, staniecie, w prawdzie, przyznanie się do, do choroby i do bezsilności kompletnej. to Dzisiaj codziennie staram się gdzieś, żeby ten krok też ze mną był. Generalnie dziś moje życie wygląda tak, że gdziekolwiek nie pójdę, to mam ze sobą tych 12 kroków, w moim przypadku Huberta wynika są po prostu zbawienne. To jest 12 prostych wskazówek, e, co powinienem robić w różnych sytuacjach, jak korzystać z nich, żeby mm, moje wynaturzone instynkty znowu nie brały górą nad, e, nad zdrowym rozsądkiem, który od ponad już 6 lat skutecznie staram się e, e, opielęgnować. Moje życie było teraz zdroworozsądkowe, a, a, a nie szalone. Trzeci krok był w moim przypadku też, zresztą każdy z nich jest dla mnie ważny i każdy był na swój sposób, może ten drugi szczególnie, a wtedy byłem w tym założeniu, z którego przez półtora roku mniej więcej wychodziłem, czyli z iluzji lękowej. W ogóle moja historia jest taka, że wychodziłem równolegle z iluzji alkoholowej i z iluzji lękowej. Dzisiaj mam emocje bardzo stabilne. Jestem wolnym emocjonalnie i przeżywającym, akceptującym emocje, zdrowiającym alkoholikiem. To też uważam za, za duży sukces. I po prostu moja siła wyższa widocznie śpiała po pierwsze w tym bo ja mam kompletną świadomość, że choroba jest śmiertelna i że niewielki odsetek, to, że my tu wszyscy jesteśmy i że chociaż ktoś się raz zatrzymał. To jest, to jest niesamowite szczęście, bo ponad 90% zatrzymuje się pierwszy raz robię uzależnienia, ale no niestety na cmentarzu. I takie są statystyki o tym, o tym warto pamiętać. Ja alkoholik, Hubert alkoholik, o tym pamiętam codziennie. Jak widzisz pan pomysł, że, że ja już pojawiają się oczywiście myśli czasem. Ja je odśmiewam, ale są takie, że ja już wszystko wiem, robię uzależnienia. No teraz po prostu mógłbym, mógłbym być może w sposób kontrolowany, to mi się trwają sekundy, bo ja wiem, co za tym idzie, a znam wiele historii, będąc od wielu lat trwa zapić po, po, nie wiem, 19 czy 20 latach, gdzie sekunda braku pokory no kończyła się tragicznie. Także okej, okay, ale mówiłem o kroku trzecim, on był też ważny, bo puszcz Pozwolił mi w końcu puścić kontrolę, bo ja trzymałem stery kurczowo. Myślałem, że jestem menadżerem świata wszystkich, wszystkiego już na pewno panem swojego życia. E, także, e, A w końcu mogłem to puścić, usiąść sobie swobodnie, gdzieś na tylnym siedzeniu tego samochodu i obserwować sobie życie i działać tylko w obszarach, na które faktycznie ma wpływ. Gdzieś się Modlitwa o pogodę ducha e, codziennie gdzieś się pojawia. Razem z też dziesiątym krokiem, jak tylko wejdę w, w emocje. Więc generalnie program jest mną ze mną. Eee, czwarty krok. Eee, ja czytając ten czwarty krok, nie miałem takich obaw jak często słyszę, e, że, że oj, czwarty to będzie ciężki. U mnie w zasadzie ze wszystkich kroków, jak sobie tak na spokojnie e, przejrzałem, to dziewiąty wzbudzał najwięcej wątpliwości, czy ja na pewno dam radę. E, ale dałem radę czwarty, poznanie samego siebie, w końcu poukładanie, jakie wady w innych osobach, jakie mam zalety, to też było istotne, bo tak do tego podchodziliśmy z swoim sponsorem, ale jakie wady powodują moją chorobę, co za tym idzie tak, że jestem egoistą, tchórzem, leniem i tak dalej, i tak dalej, i że te dokładnie wady u innych osób strasznie mnie uruchamiają i co z tym zrobić, jak sobie z tym radzić, to, że mogłem usiąść i, i, i powierzyć Bogu, mojej sile wyższej, której ja zawsze powtarzam, że jej nie pojmuję. Wiem, że ona jest codziennie ze mną, ja mam sygnały jasne, wskazówki, dostaję intuicyjne myśli, ale ja tej siły wyższej po prostu nie jestem w stanie pojąć. Ale, ale mogę właśnie mojej sile wyższej wyznać istotę moich błędów, sobie w końcu stanąć w prawdzie, zaakceptować siebie, swoją próbę, to, że jestem alkoholikiem, no ale drugiemu człowiekowi. Wszystkie najczarniejsze strzeluści rzeczy w końcu mogłem powiedzieć stawiając piąty krok temu sponsorowi, to było mega. Gotowość szósty i ósmy krok właśnie, ta gotowość, stałem się gotowy szóstym krokiem, że w są wszystkie te wady, natomiast to ta gotowość tak naprawdę jak cały program to, to jest działanie program działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja działam. Jeżeli ja będę siedział bezczynnie i czekał tylko, aż się wszystko zadzieje za mnie, ale tak wszystko zupełnie, no to nie. To, to nie, nie w tym kierunku. Program jest super. Siła wspiera bardzo, ale to działanie wszystkim i korzystanie z tych jakichś sygnałów, z raku, czy właśnie myśli, to jest to jest podstawa. Pokora w siódmym kroku yy, i korzystanie już z tych narzędzi poprzednich kroków, która wada, kiedy się włącza i yy, jak mogę się na chwilę zatrzymać, żeby ona nie spowodowała krzywdy nie samemu, ale również ludziom, którzy są w mojej przestrzeni, tak? którzy są w moim życiu. To, yy, to I ta pokora, tak, że pamiętaj, że jestem alkohoikiem, yy, to dostałem narzędzie. Tu gdzieś jeszcze dostaje sygnały od, od mojego Boga, którego nie pojmuję. I, i mogę dzisiaj coś z tymi badaniami e, zrobić, żeby one nie za pana ale mną się dookoła. Ósmy krok. E, w moim przypadku ta lista wcale nie była jakaś bardzo długa tam było, nie wiem, około 20 osób takich do których byłbym w stanie dotrzeć. Natomiast my ją jeszcze zweryfikowaliśmy z, ze sponsorem i zostały tam te osoby, które. Hmm, które dostałem najbardziej, które gdzieś też były przez, tych, przez te lata mojego picia i, i na tych osobach się skupiłem. Hmm. Chciałem bardzo dotrzeć do tego kolegi, pamiętam, którego uderzyłem wtedy w trakcie tej inicjacji, ja go nigdy nie przeprosiłem za to. Hmm. Gdzieś się chyba odzywaliśmy na, na ulicy, na zasadzie cześć, cześć, ale nigdy nie poszedłem do niego, i nigdy za to nie przeprosiłem, ale no właśnie, sponsor stwierdził, że po pierwsze odnalezienie go po tylu latach, to drugie nie wiadomo byłoby, jak on w ogóle o tym pamięta, więc tutaj zaprzestaliśmy, i ja stanąłem też, wspólnie podjęliśmy decyzję, jestem gotowy, że jak dzisiaj Przemka gdziekolwiek mnie spotkał, to pierwsze co zrobię, to, to za tamtą sytuację, przeproszę. Patrzę sobie, że jest 2031, wiem, że mam kontrolować czas, w, jeszcze dwa zdania? Mam przestrzeń, żeby powiedzieć, czy nie? Halo, halo? Okej, okay, dobrze, to, to pójdę dalej. Dziewiąty krok, w moim przypadku, cmentarz, mój przyjaciel, który, którego zabrała heroina i pierwszą dziewiątkę robiłem na cmentarzu tego zmarłego przyjaciela, od którego się odwróciłem, jak on był już tam, nie wiem, po nastym w detoksie. Później mama. Yy, dosyć trudna relacja, też toksyczna. Do dziewiątki z moją mamą do, dojrzewałem, więc około roku, może nawet więcej. Yy, no i nie będę pozostałych osób wymieniał. Generalnie sześć czy siedem kluczowych osób w tym przypadku. Tak. Siedem kluczowych do y, posprzątania tej całej przeszłości zadość uczynienia na warunkach e, tych osób. No, oczywiście z wyjątkiem e, mojego zmarłego przyjaciela. Który, no, ja musiałem zdecydować, że pojechać sprzątać, pomogli się na jego grobie, pogadać z nim. Tak wyglądało moje zadośćuczynienie. E, i dzisiaj po prostu się mogę za jego duszę no, czas do czasu. Mm. Natomiast krok 10, 11, i 12, te trzy są ze mną szczególnie i codziennie. I co zgodnie z sugestiami obu moich sponsorów. Osobista ewentura, wszędzie, kiedy wchodzę w emocje. Korzystam, działa super, żeby się nie uruchamiać i nie robić już więcej głupot. I nie wykorzystywać wynaturzonych instynktów e, huberta, huberta, alkoholika, e, który od kilku lat robi porządek i zdrowieje, e, z bardzo dużą pomocą e, siły wyższej, Boga, którego nie pojmuje, innych alkoholików, wspólnoty tych doświadczeń, e, różnych służb, e, bycia nie tylko sponsorowanym, ale bycia sponsorem, bo Ci też mogę dalej przekazywać e, ten program. I prowadzić też innych, być przewodnikiem duchowym. To jest też mega ważne. To jest też działanie Siły Wyższej. Jest niesamowita historia. Zdrowienie 360 i to zupełnie zupełnie za darmo. Jedenasty 11, 11 krok jest ze mną codziennie rano i wieczorem. W zasadzie ja z nim zgodnie z wskazówkami. Chodzę w dzień z medytacją, z kluczowymi pytaniami do, do Siły Wyższej. I uczciwością wobec samego siebie, bo myślę, że generalnie program nie ma też bez tej uczciwości wobec, wobec samego siebie. No i dwunasty krok. Czy jestem przebudzony duchowo? Nie wiem. Myślę, że tak, ale no, słyszę też, jakby recenzenci, czyli inni alkoholicy osoby, które są na użytku że faktycznie y, zmiana jest ogromna. Y, no ale najważniejsze jest to, że mogę to całą swoją siłę i doświadczenie przekazywać, chociaż w postaci właśnie takich krótkich swiperek, y, innym, innym osobom, y, no też często ja dzwonię, ale i do mnie też dzwonią przeważnie osoby, które dopiero zaczynają albo są po w zapiciu y, i mogę często długo rozmawiać, masz zazwyczaj długie rozmowy I, i, i przekazywać, jak właśnie ze mną było, co mi pomogło, jak jest, dziś, jak jest dzisiaj, na co staram się być uważny, z czego korzystam, ale przede wszystkim oprócz tego, że ta siła wyższa no to tych 12 kroków, które codziennie są ze mną, w różnych sytuacjach, w zależności od tego, kiedy, który pracuję, mogę się wesprzeć, to to jest bezcenne. Okej, okay, chyba na tym zakończę, już tak jestem po czasie, nie będę zabierał a mniej, więcej, mniej więcej czasu, także dziękuję pięknie, że mogłem się podzielić. Jeżeli są pytania, to się bardzo chętnie odpowiem. To tyle z mojej strony. Dzięki.